Subiektywny podcast sportowy 107 odcinek subiektywnego podcastu sportowego Witamy znad szklaneczki boliwijskiej herbaty ziołowej <głos> chyba ty nie, to chyba ja, ty. ja nic ty. nie wiem. No, no ja, właśnie, ja właśnie. Ty. Chyba, chyba tylko ja niektórzy. Jestem tak. potwornie przeziębiony A to. Widać, ty... kto się, komu się ostatnio ale, powodzi. Ale, tak. ktoś ktoś nie... nie... ale Bolivia nie gra na Mistrzostwach Świata. No, no właśnie dlatego. urugwajską jakąś... tak, herbatę, albo nie wiem. Paragwajską. Albo no. argentyńską, Chilijską, albo meksykańską, albo co najmniej południowo-koreańską. Chiliańską, no. No, generalnie, jeżeli a chodzi mają akurat czas... o Amerykę, a Amerykę bo... Południową, to świetnie się sprawdza. Zobacznie do dobrze mogły mieć słowacką herbatę. E, z prundem. <grym>? Bawarkę chyba jakąś. Ona dzisiaj z prundem była rzeczywiście. Bo... Z prundem była jak złoto. A generalnie odchodzi się od cappuccino. I tam taki <grym>? w Dobra, słuchajcie, to Śmichichy. co to przechodzimy. Trzeba powiedzieć, że dawno takich mistrzostw to znaczy nigdy nie nigdy było. Nigdy nie było. Tak. To dość dawno rzeczywiście. E... Nigdy nie było, szczególnie że uwaga, uwaga, e... ktoś z grupy pod tytułem Korea, USA, Uruguay, Gana będzie w półfinale. Mhm. To już jest pierwsza niespodzianka tych mistrzostw. Tak jest taka jest drabinka. USA no, to się aha, Popatrz na Urugwaj no, Ghana, A, Na Gana też można spojrzeć znaczy Na Gana można spojrzeć, tylko Gana ma jeden problem Nie ma napastników e, Fajna drużyna, bez ataku e, Korea... no, Ja już widziałem takie No No nie. Ale no... tu się zdobyli Świata Nie mając ataku, więc mm, to wiesz No tak, ale oni mieli paru lepszych Pomocników e, niż Gana e, Amerykanie Absolutnie jestem zbudowany Ich postawą e, Landon Donovan, szacun ja Tym bardziej, wszystko... bardziej, że pamiętajmy, że Amerykanom nie uznano dwóch goli prawidłowo strzelonych tak, w grupie, ale... a mimo to dali radę awansować, więc to jest naprawdę... Ja przez to wszystko zacząłem sobie oglądać, jak wyglądają stadiony tej ligi, to się nazywa MSL chyba, tak? ta liga? MLS. MLS. MLS okay. W każdym razie zacząłem oglądać, jak wyglądają te stadiony, no to tak one wyglądają Weź pod uwagę, że w pierwszej jak... drużynie gra dziewięciu ludzi, którzy grają na lepszych stadionach. No Bo tak. to jest jednak Fulham, bo to, bo to jest tam Watford i parę innych takich drużyn typu tam, Tottenham albo coś Ale na przykład. przykład taki Donovan gra, w, znaczy jest na wypożyczeniu z tam ligi miejscowej. Tak? No tam, no dobra, tak, ale, tak. ale on pół sezonu po, pograł w Evertonie i to tak, no że, to że ta Everton... dwa razy chyba wystąpił w Evertonie. Nie, nie. nie, nie. nie. On, on Evertonowi zrobił kawał dobrej gry dzięki czemu Everton przesunął się w pewnym momencie z pozycji typu 11, a startował z pozycji 16. I próbował walczyć o puchary Landon Nonowan wręcz były transparenty w lidze. Sign him up. Tak, tym, tak, jak tak. Jak odchodził kibice w stay, stay with us for a lifetime, czy znaczy tam forever. No, także naprawdę on tam grał wielki sezon, pół sezonu. Na podobnych zasadach, na których David Beckham został wypożyczony do Milanu, tylko że się zepsuł. Donowan się na szczęście nie zepsuł i jest prawdziwym liderem. To jest, to jest prawdziwy taki, no to widać było po golu tym strzelonym ze Słowenią i teraz co się działo po bramce strzelonej w tym, po tych trzech sekundach, które pozbawiły nadziei Słowenię. Tak, tak, tam słusznie ktoś <śmiech> zwrócił uwagę na jedną rzecz, że mecz ten nie Słowenii, tylko Amerykanów z Grali ten ostatni mecz? Z, Algierią. z Algierią. W ogóle druga połowa rozpoczęła się ponad minutę po tym, jak rozpoczął się mecz. To prawda. To Anglików próbowałem ze, oglądać ze, ze, ze to. z ze Słowenią, co w, jakby w połączeniu z tym faktem, że gol dla, dla Amerykanów padł w końcówce po tym, jak mecz Anglików się już zakończył, no, znaczy, a głównie mecz Słoweńców, że się już zakończył, no pozostawia taki lekki niesmak. Tak. No na, dobra, na razie ale bardzo ale ciężko no, no to Ciężko, tak, ciężko, wiadomo. natomiast jeśli, wiesz... Biorąc pod uwagę, że wcześniej nie uznano prawidłowego mówię, gola, prawidłowego gola dla Amerykanów tak, w pierwszej nawet, połowie. tak A we wcześniejszym meczu też się nie uznano, w meczu ze Słowenią. Ze Słowenią też dobra. prawidłowej bramki. A także... dodam tylko, że ten mecz mógł się zakończyć kilka sekund wcześniej zupełnie inaczej, dlatego, że ta bramka padła z błyskawicznego kontrataku po ataku Algierczyków. Także tutaj to ważyło się na strony. na początku meczu fantastyczną akcję, w której strzeliła w poprzeczkę, oddała w ogóle, nie wiem, chyba 8 czy 10 strzałów w świat po bramki takich, że gdyby tam stał gorszy bramkarz w drużynie amerykańskiej, to było po zawodach. Tam W ogóle statystyki są niesamowite po tym meczu. Tam strzałów było bardzo dużo. Celnych i niecelnych. To, no, znaczy, wojna, wprawdzie... bo, wojna była. No. Ja fajny tego mecz. meczu nie oglądałem, bo patrzyłem akurat na, na mecz drugi bardziej, czyli, czyli Anglików ze Słowenią. Ja sobie ale... o drugiej w nocy go obejrzałem. No ja niestety, niestety nie. Natomiast myślę, że bardziej <coughs> powinniśmy jednak mówić w tej chwili nie o tych, co awansowali, tylko o tych, co odpadli właśnie. Nie, bo... właśnie o tych, co awansowali. No na chwilę się zatrzymajmy przy, przy Francuzach i przy Włochach, bo, no bo to jest sensacja. mistrzowice, mistrz świata odpada. To, a czy to znaczy, znaczy to, to, Francuzi, dla Francuzi... To, że mistrz, mistrz świata odpada nie wychodzi, to Francuzi też chyba tak, nie wychodzi. Tak, 8 lat tak. temu. Natomiast, więc Francuzi z Włochami to, to jest tak, okej. Okay. Natomiast znaczy, Francuz... to, co zrobili Francuzi, to jest naprawdę czegoś takiego nigdy ale... nie było. Tu, ale to kompletnie nie jest niespodzianka. Nie, nie, znaczy, jest to, jest my myśmy o tym mówili nie. chyba już dwa lata temu. Drużyna, do, drużyna prowadzona przez Domeneka na takiej zasadzie, na której jest prowadzona. Tak? E, która nie ma lidera, nie ma, nikt nie wie, kto tam rządzi tak naprawdę. Na pewno nie trener, bo e, e, trenera e, e, piłkarze, no, oni sobie żeby tam... brzydko nie mówić, to mają go w nosie. No... Znaczy, my, nie raz, my nie raz wspominaliśmy, nie wiem, od roku, albo od Mistrzostw Europy, że Francja wspominaliśmy się... o tym, że to jest kompletny absurd i że oni skończą błyskawicznie. Także nie jest chyba dla nas zdziwieniem, że, że, że, że, że nie wyszli z grupy. Natomiast zdziwieniem jest to, bo my też chyba nie przypuszczaliśmy, że dojdzie do takich skandali, do których tam doszło. No ten znaczy, musiał w końcu. Znaczy, ten, Pęc, ja, ja, ja, nie wiem, ja akurat przypuszczałem, ja się tylko się zastanawiałem, kiedy, kiedy Francuzi pobiją się na murawie wręcz. Tak, takie miałem przeczucie, że wreszcie... No już, już w trakcie eliminacji dochodziły głosy, jak ta Henry mówił dziennikarzom, że się nudzą na treningach, że w ogóle nie wiedzą, co mają grać zupełnie, nie ma żadnej taktyki. Odratowali się, pamiętajmy, tylko dlatego, że Henry zagrał ręką, bo w ogóle ich nie powinno być na tych mistrzostwach. Byłaby tak Irlandia i jakby była Irlandia... No właśnie pozwolę sobie odczytać fragment SMS-a Kibicki z Białego Stoku, które przysłała do Zuski. Zapomniałem pogratulować fantastycznego wi występu wicemistrzów świata na Mistrzostwach Świata i było awansować przez rękę oszusta bezczelnego Auriego. Było, pojechałaby Irlandia i na pewno by się tak nie skompromitowała. Że bo jady prostaki oszuści, lamety jedne, dobrze im tak. I kibicom też. A kibicka jest kibicką czego? Kibicką w ogóle piłki nożnej. Białego Z stoku jak Białego tak. znaczy, znaczy, stoku, tak. Znaczy jest, jest... Jest, jest, jest w tym wiele prawdy, bo y, tam ducha nie było widać już w eliminacjach i ta drużyna awansowała. Głównie dzięki geniuszowi tam kilku piłkarzy, którzy, no, piłkarzy tak, a, w efekcie, a w efekcie dzięki koszykówce, czy tam piłce ręcznej, czy świadkowej. Znaczy ja myślę, że to jest tak, że zwalać wszystkiego na domenek nie można, bo to nie jest można, tak, że Nie, że, że można, można, absolutnie. Piłkarze, trener musi pi... panować nad grupą. To jest to, co pokazał Capello. Jak mu się zaczęła rozsypywać drużyna złożona z gwiazd, wziął ją za mordę. Pokazał kto rządzi i drużyna jakoś dała radę przejść no do nasze no, doprzewania. Ja mamy, ale mamy do czynienia z bardzo więcej. doświadczonymi płikarzami, którzy poczekaj. co, no, wychodzą z założenia, że co, że, że, że jak trener jest takie, a nie inny, to nie, oni nie, po, po prostu, prostu nie grają. Ale to za długo trwało, za jest grupa ludzi, która z dwóch lat jest de -grengo la da Redaktorze Erneście właśnie dlatego, to jest podręcznikowy przykład tego, nie do, czego, do czego może doprowadzić trener z kosmosu, który zajmuje się astrologią, a nie prowadzeniem zespołu. No no ludzi prawda, trzeba obserwować. Mamy, mamy Masz zgrupowania. Obserwujesz też... ich. To, co robi Smuda na zgrupowaniach, wszyscy wiedzą, że to robi, że chodzi i podsłuchuje zawodników, co robią w pokojach, tak? Trener, a jakie on ma zajęcia wtedy okay. wieczorem? no, on musi wiedzieć, co robią jego ludzie. nie, no, tak, e, no, ale chodzi, no, chodzi, chodzi mi o to, Domenek że, że wtedy siedzi i, wiesz, ci piłka, i prosi w że o... to nie są młode chłopaczki no, które będą no, gdzieś no, na ale to zdobowanie. są gwiazdy. No. Na, no właśnie, w którym się poprzewracało w do dobro. Ale tym by no, ale, ale, ale zauważ, że dupach, każda z tych gwiazd gra w drużynie klubowej i tam jakoś funkcjonuje. nie przewraca im się w głowie. A bidalowi, za Nielką, A bidalowi za Bo tam grają za ciężkie za pieniądze, zupełnie ma... inaczej niż reprezentacje. Panowie, no. nie mówcie wszyscy naraz. Tak. Za Vidalem w Barcelonie nie ma problemu, za Anelką w Chelsea nie ma problemu. Z ale Ewro, z anelką w to problemy były i nieraz nie dają się Ale przestały być parę lat temu. Przestały być, bo przestał zarabiać. No, nagle się okazało, że trzeba zarabiać, żeby dobrze, zarabiać dobrze. pieniądze. Z euro się... nie ma problemu. Z ANRI Zanrim ostatnio był w gorszej formie. Chłopak jest y, trochę starszy, ale z nimi nie ma problemu, tak? z Riberii, to jest człowiek, który słynie z charakteru, to jest człowiek, który biega po boisku to ostatnio z, z, z innych rzeczy no właśnie no. No, no, no. poza no, tym, no, poza tym pamiętajmy, pamiętajmy od czego zaczęła się afera no, od no, tego, ale to że... tym bardziej, że jeżeli tak grają w klubach i generalnie rzecz biorąc nie dobrze funkcjonują i potrafią grać na, a nagle przyjeżdżają na reprezentację i robią coś takiego, tam te, to nie było kwestia tego, że oni nie potrafią grać tylko im się po prostu nie chciało no co ty gadasz, no, oni no, nie przecież... potrafią grać razem oni zostali poustawiani kompletnie z dupy tam nie ma lidera tam nie ma środka pola, tam nie ma y, górków. Jak ja patrzyłem, gór, jak oni się gór, górków, komplet... po boisku, to po no prostu było widać cię. czysto. No dobrze, nie, nie, jeżeli ustawiasz środkowego, no. środkowego, środkowego pomocnika, Dobra, powiem, od którego bo, zależą tak, piłki. Bo to jest rozmowa o niczym. Rozmowa to to jest o niczym, tak. Dlatego, że... Znaczy mi też jest ciężko sobie wyobrazić piłkarzy, którzy na mistrzostwach świata, kiedy cały kraj na nich patrzy, im się nie chce grać. Nie, nie, nie, nie. No, to, nie, to po prostu... nie, oni jak... są tak zmanierowani, no, a, a do tego dochodzi trener, który nie ma i dlatego Nie może być tak, że przyjeżdża 25 ludzi są wszyscy zmanierowani. Tak. I dlatego była awantura i dlatego... No nie wszyscy byli zmanierowani. No. Jak myślę, się okazało, żeby... Jeden nie tak. chce grać z Górkówem, inny nie chce grać z Evrą, jeszcze no, jeden no, nie chce to grać z to No to nie jest maniera, no to jest no, tak, ale, ten... ale to jest rola no, to jest trenera, maniera, bo no. ich Włosi się kłócą zawsze i wszędzie. No i widać, jak skończyli. No, tym razem, ale no, ale tym ostatnim razem. razem byli mistrzami świata. No, oczywiście. W 1982 no tak, no. no. no. nie mogli na siebie patrzeć, a zdobyli Mistrzostwo Świata, bo mieli trenera, który potrafił. Było, by, ich, było wiadomo, ich że, że połowa drużyny, że Roma nie rozmawia z Juventusem, a Juventus nie rozmawia z Interem. Nie, no, dobrze, no, było no, Ale domy. to mimo wszystko potraktujmy tych ludzi trochę poważnie. Oni zarabiają ciężkie pieniądze. Ale są to nie ma żadnego znaczenia. Teraz nie, Ale na tych piłkarzy, którzy nie zarabiają pieniędzy, nie ma. Oprócz Koreańczyków z północy wszyscy pozostali zarabiają no to jest pieniądze. No, ale temat. to nie takie, no nie takie, no nie opowiadali. No, nie, no nie no takie, no ja mów, nie że Niemcy, nie takie. Dobrze, panowie, w niniejszym czy... zamykam ten temat, bo po prostu nie dojdziemy do niczego. Temat numer dwa, proszę. Od, od, odpadli, nie ma ich krzyżykiem na drogę. No, trzeba tylko odpowiedzieć jeszcze jedno, że Francuzi w ogóle mają dziwną drogę w Mistrzostwach Świata, bo zauważ, moi, tak, 98, Mistrzostwo Świata, 2002, nie wychodzą z grupy. 2006, Wicemistrzostwo Świata, teraz nie wychodzą z grupy. Wychodzą z grupy. Więc za cztery teraz, lata, teraz te, te... to jest dla nich dobra informacja, za cztery lata, lata będzie, sukces, finale, będzie tak, sukces, tak. sukces. Teraz tak. przynajmniej gola, nie, oni teraz mają trudniej, bo muszą wymienić całe pokolenie piłkarzy. No, ale biorą teraz człowieka, który ma o tym pojęcie. Laurent Blanc, który jest wybitnym no reprezentantem w Francji, wybitnym eee, piłkarzem, i drugi... on na pewno będzie miał. 4 posł... lata dla nich wystarczą. Mają, szacunek, tak, mają taki razie, potencjał piłkarski, mają takich zawodników, że dadzą radę. Nie, niekoniecznie. Znaczy, mogą dać Nie, radę. No. Niekoniecznie. Jak popatrzymy na Włochów, czyli mistrzów świata, też chcieli wymienić pokolenie, wymienili połowę zespołu, wzięli Lipiego, miał być gwarantem sukcesu. Okazało się, że co? Nie ma lidera. Znowu znaczy ten, ten, Włoszek, ten sam futbolista. No ten ten sam... Nie ma piłkarzy przede wszystkim. No, znaczy nie problem. ma piłkarzy grających w mocnych klubach, tak? To jest liga, która broni będzie broniła w przyszłym sezonie e, Pucharu Europy, czyli Inter Mediolan. Kto ale, gra w Interze ale żaden Mediolan? Wo, ale z Włoch. Żaden Włoch nie będzie bronił tego trofeum. Nie będzie. W Interze Mediolan nie ma Włochów. W Milanie praktycznie nie ma Włochów. Bogatuzo no bo w, w Milanie praktycznie nie gra. Zresztą A, dzisiaj wszedł i, do, i też nie, nie odmienił. Też nic nie zrobił. To już takie te lata Juventus? To proszę, no takie linii to w ogóle żart to, co on dzisiaj wyprawił. No znaczy, Kanavarro, jak... człowiek, który kompletnie powinien zapomnieć o grze w piłkę na, na, na poziomie reprezentacyjnym. Ale z Canavarro to jest ciekawe, bo znaczy, nie jest jedno ciekawe miał To taką jest to po prostu dziad... niejedną tego nie, typu. To no jest to dziadek, jest... który w no ostatni tak, sezon tylko, że... w Realu Madryt powinien być ostatnim jego sezonem no, w piłce nożnej. No, to... miał to raz na jakiś czas, a teraz wpadki non stop właściwie, ma same wpadki. Znaczy, jak patrzysz na grę obronną Włochów, to Canavarro jest winien winie połowy. Tak. O i nie udała się reklama Nike'owi. No nie udało się właśnie, bo został w turnieju tylko Runy i Ronaldo. I Runej i głównie dzięki kolegom jak na razie. A, a Ronaldo to w ogóle przypadek. No, tak, Ronaldo, przypadek tak, tak. Że mu się do żelu znaczy, przykleiła piłka. Wrac wracając do Włochów jeszcze miałem taką, miałem taką refleksję, że jak popatrzyliśmy na skład Włochów 4 lata temu. Właśnie Ronaldo. Tak przyszło. Żenaldo? Ładne. No. <grymne> Żelando. Żelando. <grymne> Jeszcze na chwilę, na chwilę o tych Włochach. Ale Renaldo jest ładniejszy. Cztery lata temu, jak patrzyliśmy na skład Włochów, to właściwie nie trzeba było się bardzo interesować Ligą Włoską, bo to byli piłkarze, którzy grali w pucharach i, i tam wystarczyło, wystarczyło obejrzeć Ligę Mistrzów puchar UEFA i te nazwiska się znało. Teraz tak naprawdę trzeba by mocno śledzić Serie A, a i tak połowę tych piłkarzy można by chyba nie zauważyć w Serie A, bo to są ludzie z drużyn gdzieś ze środka tabeli, właśnie dlatego, że w czołówce są drużyny, które nie mają Włochów w składzie. No i, i ktoś, kto naprawdę... Trzeba bardzo chyba śledzić Ligę Włoską, żeby wiedzieć, kto no. to jest Krishito, Maggio no już tam nie chcę dołować włoskich piłkarzy, ale no jasne, no, ale rzeczywiście... nie jesteś w stanie chyba tak, bardziej już nie jesteś w stanie oni pod eskortą będą odbierani z lotniska to na pewno, i nie Chrisito, i nie Maggio i tak. nie Bufon na pewno, który niczego tu nie zawalił właśnie, Marketti to jest za bramkarz w ogóle, znaczy, w ogóle skorto... to też, wiesz, Włosi, Włosi, którzy stali bramkarzami od, od zawsze, tak od czasów... No ale wiesz, chodzi o to, że też Buffon zmonopolizował trochę tą całą historię. Nie, nieprawda. Nie, nie wcześniej generalnie... był Cof, później był Buffon, był no, Toldo, ostatnim, wiesz... To... Czasy, był Sęga, był Perucji. To są bramkarze, ostatnimi którzy w ogóle, czasy wiesz, on... On, on miał jakiś No to taki prawda, monopol, że on miał, wiesz, miał monopol ale miał, miał, miał po prostu... monopol, ale miał kogoś za sobą. Jak Toldo wychodził, nie wiem, w 2000, w 2000 roku yy, na Euro i bronił karne przeciwko yy, Holandii, to on je łapał po prostu na rękawicę i to był pierwszy bramkarz wtedy w Włochu. Wydawało się, że to on będzie tą główną siłą bramkarską. Nie, no, bramkarską. no na to, że, że piłkarzy nie ma i bramkarzy też, bo no Buffon też już swoje lata ma, on też już raczej chyba... No, nie, no, z, bramkarzy... z tego to słyszałem, A, już nie tego, słyszałem ale... to już kończę karierę. To no no dobra, ale nie skupiamy się na włoskich bramkarzach. Jeżeli zostawia się w domu takich piłkarzy jak Totti i Del Piero, którzy zagrali naprawdę świetny sezon, tak? No to prawda. No. Y, pozbawia się drużyny mózgu i serca jednym ruchem, no to należy się później. Nie, no, tak czy inaczej tak to się nie że, że, że, że akurat w tej grupie, tak odpadło. Tak, tym no, no, bardziej grupę no, no, mieli. Że, że grupę zajęli ostatnie miejsce na za Nową Zelandię. Zelandię. <laughs> Jisienka na, to na, to tak. na torcie. No nie no, patrzeć ze Słowacją też jest po prostu. To jest żenujące. Ale Słowacja ja dzisiaj byłem zbudowany podstawowej. Słowacja gra bardzo ładnie w piłkę. Rewelacyjnie zagrała. Ja mam wrażenie, że czasami. Trener, trener Weiss patrzył i trochę nie poznawał swojej drużyny. Yy, mi się powiem, przypomniało, że tylko... Słowacja w no. tym meczu strzeliła więcej bramek Włochom niż Polakom w obu meczach. No. No tak, Ale no. mi się Zabysami tylko, no. tylko przypomniało. I oni są w jednej ósmej, co nam się nie udało no tak. w rozgrywkach tego typu od... 86. Przypomniały no. mi się wypowiedzi naszych specjalistów przed eliminacjami, którzy mówili, że ta Słowacja... Znaczy to... na, na Słowacji to krzyżyk postawili tak. wszyscy po meczu poprzednim, po drugiej nie, na Z Nową ja. Zelandią tak naprawdę, tak, po pierwszym. To już wyglądało, tak, że oni nic, nic nie zdziałają. Znaczy ja też myślałem, że żadnej z z słowiańskiej drużyny a nie kolega, będzie dalej. A kolega Witek w tej chwili jest na czele razem z iguajnem yy, listy strzelców. Serców, tak? Co tam a, się musi dziać, jak ja im zazdroszczę. Nie, no fenomenalna sprawa. No. No. Mają świetne piwo, dobrze spędzają czas. Tak, no, tak na pewno się dobrze. Nieźle, nie, nie Euforia tam tak. jest dziś ogromna. Natomiast Zmażeni, ja, ja, bym tak, ja bym tak szerzej podszedł do tematu, bo y, do tego, co się jeszcze dzieje... Jeszcze szerzej. Jeszcze szerzej bym podszedł do tematu, y, dlaczego awansują takie zespoły, inne. Dlaczego Amerykanie, dlaczego... Znaczy, Amerykanie, to, bardzo, to ja się nie dziwię, bo Amerykanie jest to, jest, to, jest, to jest przykład świetnie zorganizowanej drużyny. To jest, to jest y dowód na to, że w Piłce Nożnej nadal bardzo ważną historią, najważniejszą, jest drużyna. Jak gra drużyna tak, jest dobrze ale, zorganizowana ale, ale i dobrze przygotowana zespoły, do miejsca, nawet mocno... bez wielkich indywidualności potrafi świetnie grać w piłkę. Są zespoły, które wyglądają na mocno przemęczone, yy, nie wiem, takie jak Anglia na przykład. Albo na przykład dzisiaj Dania. Dania, jak się... Tak Dania to był ból był, był zęba, jeden z większych na tych mistrzostwach, patrzenie Duńczy... A na A Duńczycy też mają w nogach masę spotkań. A Afryka... No, Hiszpanów też można zaliczyć do tej grupy. Yy, tak, ale ja mam wrażenie, że Hiszpanie powoli się, się budzą. Rozkręcą, yy, tak? I jest yy, to jest taka drużyna, tak. która może w pewnym momencie eksplodować i, i zrobić coś większego. Yy, na, na, na, na, na tych mistrzostwach. Natomiast... Yy, Cały pomysł rozgrywania Pucharu Narodów Afryki w roku rozgrywania mistrzostw, bo on jest co dwa lata, więc on zawsze się załapie, to jest strzał w stopę. Nigdy drużyna z Afryki, no może Ghana, coś tam, ale... No ale też ale, z dużym szczęściem tak naprawdę. Ale jeżeli, jeżeli piłkarze typu Eto, którzy mają 65 spotkań w sezonie, plus Puchar Narodów Afryki, muszą grać do tego duży turniej Mistrzostwa Świata, Dodajmy do tego Essiena, który wypada. Tak? Dodajmy do tego, nie wiem, Drogbe. Drogbe. Wszystkich, znaczy wszystkich można dodawać. Naturę i tak dalej, i tak dalej. Wszystkich, którzy grają. Oni wszyscy grają w Anglii, w Hiszpanii, we Włoszech, we Francji. Tak? Oni wszyscy mają Puchar Narodów Afryki, plus ogromnie długie mecze, rozgrywki ligowe. Plus nie ma szans. Nie jeszcze Afryka nie ma szans. Dopóki Puchar Narodów Afryki będzie rozgrywany co dwa lata, oni nie dadzą rady po prostu nie wyrobią fizycznie. Tak, tak, no i to widać, to widać niestety i widać też jednak nadal, że w drużynach afrykańskich cały czas brakuje takiej odpowiedzialności za to, co się robi na boisku, bo oni w, w bardzo wielu przypadkach na własne życzenie, no to co robi ten Kajta z Nigerii, no to jest po prostu głupota i takich przykładów hmm. można by, by mnożyć wiele na tym znaczy, turniej, gdzie... to, to, Znaczy mógł go uratować Jakubu e, wtedy, kiedy mógł trafić do pustej bramki z 3 metrów. metrów, nie trafił, nie uratował kolegi ani reprezentacji. Później strzelił karnego, a Nigeria i tak odpadła. Dalej wchodzi Korea. Dalej wchodzi Japonia. Drużyny zdyscyplinowane, gdzie piłkarze grają na poziomie przeciętnym, tak gdzie liga japońska i Korea, koreańska y, tak stopniowo idą w górę. Tak, mają po dwóch, trzech ludzi z e, z Europy grają, mniej Grających więcej. w Europie, gdzie są normalni liderzy. Znaczy w Europie gra więcej, ale takich znaczy, dwóch, trzech powiedzmy na poziomie, no, tak, tak, grających tak, tak. mniej więcej ogarnięte. Amerykanie mają dziewięciu zawodników e, grających w lidze angielskiej, ale też nie na, nie na takim poziomie, żeby grać tam ligę mistrzów i, i Nawet to i wtedy puchary. właśnie opiera się grę na świetnej organizacji i dyscyplinie taktycznej, świetnym przygotowaniu fizycznym. Tak, ale trzeba dzisiaj Do... na przykład Japonia, że w momencie, Jap... w którym Duńczyk miał piłkę, oczywiście. zawsze koło niego było trzech, czterech Japończyków. To jest fenomenalna sprawa, jak oni się poruszali na boisku całą drużyną. Tak, tak, Co to są, są Korea podobnie, no, to jak Ale w momencie, kiedy grasz w sezonie 30 spotkań mniej niż, Nie, no e, niż inne tak, zespoły, no. tak, indywidualnie, możesz opierać swoją grę na przygotowaniu fizycznym. W momencie, kiedy wiesz, zasuwasz tak jak, chociaż jak patrzę na Forlana, Iguajna, Messiego, i paru innych piłkarzy Argentyny, Urugwaju y, czy tam nawet Paragwaju, to mam wrażenie, że oni y, coś innego piją. Y, mówię o herbacie. Moją herbatkę. <grymna> <grymna> chyba piją herbatkę pana redaktora. Kolumbijską. O, o, o, tam inne liście się do tego wkład. E, nie, no żartuję, bo Argentyna to jest, to jest taki przykład, że tak sobie pomyślałem. Jedna pozycja w Argentynie. Defensywny pomocnik, tak? Nagle w meczu ostatnim y, brakuje Mascherano. Y, Kambiasso nie pojechał. Kambiasso nie pojechał. Nie pojechał y, Gago. A oni grają i czyszczą środek pola po prostu bez żadnej... Nie, no, są nieprawdopodobnie ruchliwi. To jest, znaczy to jest... Tam jest trzech ludzi na pozycję. Tam jest trzech... to, to, co on mówi o nich Maradona, że on ma kadrę bezrezerwowych, to jest prawda. On ma kadrę bezrezerwowych. On I I nagle, się, nagle się okazuje poza tym, że Maradona się przydał jednak, bo przydał się właśnie po to, że widać, że tam w tej drużynie, to jest drużyna, tak to nie jest, że, że, że, że oni są skłóceni. Tak, no on, on, on, on, on, daje, on daje Messiemu na dwa dni w dniu, dodam, w dniu, w rocz, w dniu rocznicy swojego gola strzelonego ręką Anglii. No to będą namiać urodziny, jeśli dobrze. No właśnie tam. o tym mówię, próbuję tak nawiązać, że to był 22 czerwca, tak? Czyli rocznica tego, jak, jak Maradona strzelił bramkę ręką i powiózł wszystkich Anglików. Oddał opaskę kapitańską po Mascherano, oddał Messiemu. Messi dostał tą opaskę, drużyna hmm, Półrezerwowa, jest najmłodszy, pół nie. Najmłodszym kapitanem Argentyny w historii. Tak, został e, właśnie. Tak, no, może być tak, że będzie jednym z najmłodszych, czy znaczy nie pewnie Maszerano będzie podnosił puchar, jeżeli wygrają, ale to jeszcze daleko do tego. E... Jak chciałem powiedzieć, jak się nazywa Palermo Zawodnik, tak? Tak. tak no to, było, to było bardzo symboliczne. Znaczy, to, znaczy, człowiek, który wchodzi i ducha, ducha, tak. tego, ducha tej drużyny było widać... Ale Krzemień do mnie napisał a Palermo to zawodnik, który kiedyś nie strzelił trzech karnych. Znaczy, ja mam nadzieję, że zostanie mu to zapomniane. Znaczy, na pewno w Argentynie tak. Już mu Może zapomniane to nie, ale na pewno wybaczone. Znaczy, on, to on zapewnił Argentynie. Jego no gol właśnie, zapewni właśnie, udział mówię. w tych mistrzostwach. Jego gol później, on wychodzi... Messi grał już 4 lata temu tak? miał 19 lat kiedy zaczynał grać na Mistrzostwach Świata Palermo dziś 37 lat ale wyobrażacie sobie coś Wychodzi takiego? I, i... Człowiek wchodzi na pierwszy mecz mistrzostw świata swój I, i strzela bramkę. bramkę. Tak, w wieku 37 lat. No. Niepraw, bo niepraw, to niepraw. Nie, bo jest to... szansa, że już nie zagra w ogóle w tych mistrzostwach tak. i że w ogóle jego bilans zakończy się w nie, 10 minutach tak na My, na boisko, my mówiliśmy, to że... że, że go... Genialne u Maradony, że on zabrał, <coughs> zabrał Martina Palermo. Czy, na no czy on go zabrał za tego gola. Tak, Wiedzieliśmy, że go wpuści na boisko, ale nikt się nie spodziewał, że on po prostu strzeli bramkę. Natomiast nie wiem, czy ja sprawdziłem statystyki. Martin Palermo w ogóle wygląda i tak to całkiem znaczy Nieźle, bo on zagrał w sumie w reprezentacji Argentyny 14 meczów, strzelił 8 goli. Z czego yy, na przykład te, te ostatnie, no bo wiadomo, on grał w reprezentacji chyba w 99 była ta akcja, tak? Z tymi trzema karnymi. Tak, I tak naprawdę od, tam, od tamtej pory on właściwie nie grał w reprezentacji. Teraz wrócił na trzy mecze, a właściwie na trzy mecze, bo on zagrał w jednym 45 minut, w jednym 30 i wczoraj Aha. 10. I w tych trzech meczach, czyli w sumie w 80 minut, strzelił dwa gole. I to dwa, no jeden gol bardzo ważny, bo. A bo... drugi taki koronujący jego tak. karierę. Nie, no świetny, świetny pomysł w ogóle z jego wyjazdem i to absolutna znaczy, rewelacja, ta, ale to pokazuje podejście w ogóle do futbolu i, i Maradony i piłkarza tak ja, ja, ja, ja, ja, miał, ja miałem na takie to... wrażenie, że Maradona mogliśmy krytykować, to on w tej chwili patrzy na to, że on przywrócił argentyńczykom radość z grania w piłkę, bo Argentyna przez ostatnie lata to była mimo wszystko toporna drużyna. I im nie szło, ale nie grali też wcale ładnie. A teraz widać, że on po prostu. Tak nie było ducha. tutaj... On widać... powiedział, Za Maradona tak. grali dziewięcioma obrońcami, jednym pomocnikiem i jednym bywało, napastnikiem. Bywało, ale to bo. Grali, on, bo pytajmy, że on przejął drużynę w takim momencie, że oni byli pod presją, bo oni byli w sytuacji, gdzie wydawało się, że mogą nawet na mundial nie pojechać, więc tam była straszna presja, żeby jakoś wyszarpać ten awans. A teraz nagle się okazało no właśnie, że... właśnie właśnie to oni to zrobili I teraz odzyskali lekkość. Znaczy ja to się trochę cały Czas boję jednak tej Argentyny i tego Maradony. To znaczy drużyna gra świetnie i tak dalej. Boję się tylko, że co, co się stanie, jeżeli trafią na naprawdę dobrze zorganizowaną defensywę i, e, i kogoś boję się, że ataku. na tych mistrzostwach nie ma już. Na razie. Ale, ale, na razie tak, ale na razie, na razie tak, nie ma. Tak. Na, na, to są tak dziwne mistrzostwa. Tak jak powiedziałem: yy, USA, Urugwaj, Ghana i, yy, i kto tam jeszcze jest? I Korea. Ktoś z nich ma półfinał. Z drugiej strony wchodzi Paragwaj, Słowacja i oni się biją dalej o no, paragwaj, paragwaj gra z Japonią. Więc paragwaj, paragwaj gra z Japonią, a Słowacja ułatwia drogę Holandii, tak? Bo Holandia... No, Holandia no. no. no. Ja Miał już było, drogę Słowacji do Włoch. Tak znaczy, tak. no, no, no ale nie, Holendrzy, Holendrzy Patrząc na razie patrzą grają, potencjał grają swoje, tak. Holendrów, mam wrażenie, że jednak Holandia będzie miała. Będzie miała... W ogóle Holandia urasta do, do faworytów w ogóle tutaj absolutnie, bo oni na absolutnym znaczy, spokoju. Myślę, że zawsze byli. No, ale wiecie, chodzi, tak. chodzi, chodzi, chodzi o to, że oni na razie Tak. ale, ale, ale, absolutnym, ale na, to, na absolutnym spokoju Ja nie widzę, ja nie widzę drużyny, która ma tak żelazną defensywę, która jest w stanie się oprzeć takiemu atakowi, jakim dysponuje w tej chwili Argentyna. Bo Brazylia nie zrobiła na mnie absolutnie żadnego wrażenia, Portugalia, która strzela 7 bramek. Nie w... No tak, w... no, w... no, to było znaczy, niehumanitarne. Znaczy nie, nie. no to jest znaczy, sport, gra się do no, końca. No tak? wychodzisz na boisko i strzelasz gole, to... znaczy ja całe te wszystkie komentarze pod tytułem, że można było sobie darować akurat strzelanie koreańczykom, Nie ma znaczenia, tak? Wychodzisz grasz to jak Polacy. Dla kogo? No nie wiem, no, jak dla kogo. Polacy Haintejczykom też wpakowali 7 bramek. No i skończyło się to nie za dobrze. No, no skończyło się nie za dobrze, ale to, to jest wina FIFA i UEFA. Y, innych federacji, które nie powinny przyjmować tego typu zespołów w ogóle do rozgrywek. Jeżeli to grozi czyimś tam y, nie wiem, y, życiem, więzieniem czy czymkolwiek. Oni w ogóle nie powinni by, być dopuszczani. Tak, no, by, I już. Pamiętam, Bo że... nie można szantażować przeciwnika w ten sposób, że jak my im strzelimy dwie bramki za dużo, to oni pójdą do, y, do kamieniołomów. To jest w ogóle chore. Y, no y, po prostu że no, nie, FIFA, FIFA. ludzie powin nie powinni grać w piłkę. I już. Przecież FIFA i UEFA mają, mają już... Z punktu widzenia tych ludzi to być może jedyna szansa na, na życie, no. znaczy, jako takie. Wiesz, no, to jest... Paru z nich gra w Japonii, paru z nich grało w Chinach. A, a w Litwie no, chyba dwóch gra. Tak na, że, Litwie. na Litwie. No, także spokojnie, bez histerii, tak? Kraju Litwa. To, że tam czterech podobno uciekło, wiesz, ja też miałem takie wrażenie, jak patrzyłem na ten mecz, że, że, przystanie, ten... Że, przystanie pięć, piłkarzy, tak? że przystanie pięć do zera, rodziny ich się pakują i uciekają do lasu, nie? E, żeby ich nie znaleźli. No. No, ale... No, ale Zostawmy to, bo tam... tam pewnie... tak, no, znaczy nie można obarczać Portugalczyków winą za to, że wygrali swój mecz e, no tak, tak, tak. tak wysoko, jak chcieli. Sport polega na tym, że jak masz przeciwnika Ty na deskach, to pa... go dobijasz. No i że Pamiętajmy, że akurat rozmiary, że jest to rozmiary, rozmiary zwycięstwa z Corea mogą decydować o awansie. Oczywiście, w tej, w tej każdy grupy. gol się nie, nie tak, się tak, tak, tak. Tak. Tak. Więc tutaj Trudno, żeby wiesz, sobie nie, nie zapewnili Wy... awansu, mając, mając ku temu okazję. Hiszpanie wygrali 2-0 swój ostatni mecz tylko dlatego, że nie umieli wyżej. Jakby umieli wyżej, to by wygrali też 10-0. Tylko nikt za to by nie cierpiał. No trudno, nie, tego ja nie jeszcze... można mieć z tyłu głowy. Tak jeszcze dzisiaj, a propos, propos takich zupełnie innych rzeczy, mi się rzuciła jedna rzecz. Bo mówiliśmy mówiliśmy w podcaście chyba o Lubańskim niedawno. Mm -hmm. eee, o tym, jak to tam w, pol w polskiej prezentacji się układają najlepsi strzelcy. I tak w ogóle jedna to rzecz. A my między sobą mówiliśmy? Tak, to nie w podcaście? Nie. A, no bo mówiliśmy o tym, bo ja zapamiętałem sobie takie dwie liczby, że Lubański 50. zagrał 80 50. meczów, strzelił 50 goli. Natomiast okazało się, że w międzyczasie jakieś tam komisje skreśliły mu trochę meczów oficjalnych. Lumański oficjalnie ma teraz 75 meczów i 40, 48 goli strzelonych w prezentacji. Nadal jest najlepszym strzelcem, a mówię o tym dlatego, że dzisiaj Jondal Thomason strzelił 52 gola na reprezentacji Danii. Wyrównał rekord. Niejakiego który gdzieś tam w latach 20. czy 30. tego gole strzelał, hmm. bo to się nie liczy w ogóle. No. Znaczy, nie, no, li, o, l, Znaczy, jak dla mnie to się zawsze liczy. Ja w ogóle jestem, no nie, ja jestem, może, ja jestem fanem no. takiego ar, archeologii futbolowej no, i tak, dla mnie tak, się liczą wtedy wszystkie wtedy rekordy. Wtedy się grało inaczej. No. Wtedy tam meczu 6-6 Nie by ale, ale, ale tak. zauważyłem, że grało 6 na <śmiech> I, i, i eliminacje grało się dwa mecze do roku. No tak, tak. No, to, tam głównie no. on strzelił z tych, z tych swoich 52 goli połowę strzelił graczach ze Szwecją. No, no to tak, jest, to no. jest, to jest, to jest, myślę jest, to, to jest, to za ja, to jest, że na przykład reprezentacja to w że na przykład reprezentacja Polski w eliminacjach do Mundialu 42. Tak, 42 bodajże. Nie było mundialu Nie było, ale, ale, ale eliminacje zaczęły być ro, chyba rozgrywane. Trzy lata wcześniej? Nie, 34, przepraszam. No właśnie, coś 30, się nie zgadzało. Nie, nie, 34. Znaczy trochę w sen przesadziłem. No trochę. Tak. E, mundial 34. E, reprezentacja Polski odpadła, gdyż e, nie pojechała na rewanż. Z Czechosłowacją Po prostu. Ha, pierwszy, pierwszy mecz przegrała i, i u siebie 3-0 i stwierdzi, że nie mają szans w rewanżu, tak, więc tedy, nie jadą. Wtedy się ciężko gole strzela. Wtedy się bardzo ciężko ustawia <laughs> rekordy strzeleckie. E, no. Swoją drogą, Tomason, gdyby dzisiaj potrafił trafić nawet nie w bramkę, tylko w piłkę parę razy, to, to byłoby to, Dania to, mogłaby awansować nawet, znaczy, bo dziwne, Tomasson... dziwne rzeczy wyczynia. Nie, no bezradni, bezradni. Znaczy nie, znaczy, nie Duńczycy byli y, sporo dorsi. No dużo gadać, No nie. byli gorsi. A już ten, to, jak, to to w ogóle jak Tomasson w końcu strzelił tego gola, a jak później stracili trzeciego, to już było takie doskonałe podsumowanie tego całego meczu. Po prostu obrona duńska była już na wczasach, bo no strasznie to wyglądało. A Sorensen był na wczasach już w drugiej minucie, bo puszczał strasznie dziwne gole i, i a raz zrobił najdziwniejszą rzecz, przerzucając piłkę nad głową na słupek. Znaczy dobrze, że na uratował no, no, no, no, Ale przypad to przypadkiem, że na słupek. No chyba. ale wiesz, no nie trzeba daleko szukać. David Siman po wrzutce Ronaldinho no ale to hmm. angielscy bramkarze to akurat nie najlepszy tak, przykład. Tak, no to równa... jest zły temat. Generalnie równajmy w górę, a nie, temat nie jest nie Temat jest, jest dobry, jest bo ciekawy. Anglia, Anglia dalej, dalej gra. Tak, to prawda. Mają jeszcze I, szans. Nie, nadal nie mają bramkarza. No, mają, I... Jak to ktoś dzisiaj powiedział, mają emerytaj i dwóch amatorów. No tak tak ja usłyszałem. Na usłyszałem dzisiaj taki wywiad z jakimś angielskim kibicem, który powiedział, że wszystkie mecze Anglii z Niemcami powinny być puszczane w w czerni i bieli z komentarzem Winstona Churchilla. <laughs> o, bardzo dobrze. No tak, bo warto wspomnieć, że będziemy mieli spotkanie w jednej tak, no. znaczy, ósmej. My nie, my nie rozumiemy wagi tego spotkania y, y, jako Polacy, natomiast dla Anglików i dla Niemców Ale to Myślę, jest... że my jako Polacy potrafimy sobie taką wagę wyobrazić. Y, tak, ale, ale jak usłyszałem, że w czerni i bieli komentowane przez Winstona Churchilla, to już, to już wiem o co chodzi. Wystarczy prześledzić odcinki Monty Pythona i tam Temat tak. niemiecki powraca często. Albo o hotelu nie. za ciszę. Tak. <głosy> <głosy> <głosy> nie mówić ci, nic o wojnie. nie, ci, wojnie. nie no, ja, y Chciałem wrócić do tematu, który wywołałem w komentarzach pod tytułem, jaka polska drużyna zmieniła historię światowego futbolu pod tytułem zmiana przepisów. Czyli o mistrzostwach świata to już skończyliśmy. Y -y, nie, no się. jeszcze pewnie nawiążemy przez sekundę, bo nie da się uciec od tematu. E Szczególnie, że temat został wywołany tym, że oglądałem wywiad z panem Fabio Kapello, który jakby jest na mistrzostwach i jeszcze tam przez chwilę będzie, bo on w tych meczach zdobył dwa gole, z, dwa gole tak. chyba z trzech, Tam było trzy razy, trzy razy po jeden jeden, tak? Tak, w tym dogrywka, no więc w sumie 4-4. Ale wtedy dogrywka nie była liczona jako dwa gole na wyjeździe, więc tak, 4-4 było. Dodam, że rok był 1970 i górnik Zabrze właśnie tak jak pilot słusznie zauważył spotykał się z drużną Romy, w której to grał Fabio Capello, który później był odpowiedzialny za krycie Kasperczaka tudzież Deiny. i nie udało mu się <grych> no w i... tymże meczu, o którym dzisiaj prasa włoska pisała, że, tak. że ze Słowianami przegrali ostatnio w którym to było? w 70, 70. przecież jeszcze na mistrzostwach przegrali Dobrze Tutaj no, na mistrzostwach przegrali w siedemdziesiątym tym oczywiście no właśnie. Tam, to właśnie to ten Capello tylko że już tylko trochę młodszy. bardziej do młodszy tak, pozałem do dzisiaj starszy tak, w porównaniu do meczu z Górnikiem ale mówię o, me, o meczu z Górnikiem no i okazało się że remis u siebie 1-1 remis na wyjeździe 1-1 e, trzeci mecz też 1-1 no i trzeba było, to półfinał był, tak? Dla tych, którzy nie wiedzą pucharu, zdobywców pucharów, trzeba było zmienić przepisy później, żeby... Nie trzeba było rzucać monetą. Yy. Bo tam się tak to skończyło. Tak, tak. A to pamiętasz komentarz Jana yy, tak, Jan Ciszewski. Ciszewski powiedział po tym jak Moneta wskazała na Górnika, powiedział no i sprawiedliwości stało, stało się, się zadość. zadość. Tak. <grym> tak. <grym> tak było. <grym> Ta, a propos monetą, to dzisiaj jeszcze jakiś dziennikarz, niestety nie, nie znam Pana z twarzy i, i nie był podpisany, wyjaśniał zawiłości turnieju które obserwujemy? Że w prasie też można nie, nie, rzucać nie, w, monetą. W telewizji o. widziałem go i on powiedział, że, że jest tak, że oczywiście y, punkty, później różnica bramek, później gole strzelone, a w momencie, jeśli bilans jest całkiem równy, to decyduje rzut monetą, a w dalszej kolejności ranking. Znawiam się, że to Co ja, monet. rzut monet to musiał być remisowy, jak rozumiem. Czyli... Jak moneta to... między deski i stanie na ząbkach. Tak, tak, to, no właśnie, to jak to stanie na ząbkach, to, to... wtedy ranking. Ale się na... ładnie zabezpieczy. Nagle no <śmiech> no, okaże się, że ma wytartą monetę z dwóch stron. <śmiech> nic na niej nie ma. Nie ja nie widzę, ja nie. myślę, że to tylko pan dziennikarz tak wymyślił, te, że, te, jak... że tego, tego nie ma w oficjalnym <śmiech> regulaminie. <śmiech> Bo jeszcze też chciałem nawiązać do tego, że, że jeszcze był jeden mecz, który zmienił historię futbolu o tyle, że nie wiem, ale mówiliśmy o tym chyba kiedyś, że słupki zmienił w bramkach. Na okrągłe. Tak, na te takie owalne bardziej takie. One są okrągłe, najpierw były owalne, teraz są okrągłe. Mianowicie był to finał Puchary Europy w 1961 roku między Barceloną i Benficą, kiedy to piłkarze Barcelony postanowili. Cztery razy trafiać słupek i za, za każdym razem piłka wychodziła na zewnątrz, bo słupki były e, kwadratowe. I UEFA nie też. Tak, I wtedy UEFA też zmieniła przepisy i słupki od tamtej pory są okrągłe i pomagają lepszym. No, cały czas wtedy pomagały wiem, wszystkim. To. Takie to. No ale to że, to, że Górnik Zabrze tak się zapisał, ja tego nie kojarzyłem tego faktu, szczerze mówiąc. Że od tego momentu zmieniono Że od tego momentu wprowadzono przede wszystkim, bo dogrywka była, ale nie było rzutów karnych i nie było goliczonych goli podwójnie nie. na wyjeździe. Przepis, nad którym tak. wszyscy się zastanawiają do dzisiaj, czy on jest na którym fajnie cza, cza, ubel. czasem tak. go nawet przeklinają, tak jak tak, nam się tak, zdarzyło. Tak, nam się, nam się to zdarza. Mnie głównie. dlatego. a propos... A propos przypomniało mi się jeszcze drugie słynne stwierdzenie Pana Ciszewskiego, po tym jak drużyna Górskiego zdobyła złot medal olimpijski. O mój I... Boże, co mam teraz Państwu powiedzieć? Nie, nie, nie, nie, nie. już później, później on szedł na płytę boiska, tam gdzie Kazimierz Górski piłkarze się cieszyli i podszedł do trenera z mikrofonem. I zapytał się go, no i co, co teraz? Na no, co Kazimierz Górski powiedział? No myślę, że możemy sobie teraz wszyscy pogratulować. Na no, co Jan Ciszewski powiedział? Bardzo dziękuję. <grymne> <grymne> to znaczy jak słyszę nazwisko Jana Ciszewskiego. <grymne> Pięknie. <grymne> jak, <słyszę nazwisko, grymne> jak słyszę nazwisko Jana Ciszewskiego, to zawsze mi się przypomina to, jak, jak e, kiedyś na Wembley powitał nas e, z Wembley Dariusz Ciszewski. Dariusz Ciszewski. I to uważam, że to jest absolutny szczyt. Cys. Absolutny szczyt. Znaczy, ja rozumiem, że on się mylił w nazwiskach Fernandinho, Fernandao i tak dalej. I tak dalej. On się myli w cudzych, w cudzych. ale jak, jak można się przedstawić złem wita państwa Dariusz Ciszewski, to mówi o nim wszystko. To jest poważna megalomania, to prawda. Nie, nie, to jest po prostu tak, no nie wiem, euforia, brak mózgu w tym momencie, wiesz, co się zdarza, że odpływa ludziom krew nie, nie tam, gdzie... Ja myślałem <śmiech> na przykład a propos takich rzeczy, że wyrzucę telewizor za okno, jak słyszałem po prostu przez cały mecz Głewara, Głewara, Głewara. <śmiech> o, no, to trzeba było po, po, posłuchać, jak taki... zawodników koreańskich. Takim Ale jeszcze z takim hiszpańskim akcentem, przepraszam nie wiem, czy słyszałeś, że trener, że trener reprezentacji Hiszpanii, E, t, ma 90 lat. <laughs> Bo taki tak na wstępie też został przedstawiony. No co się, się zdarza, no, najlepszym. Nie mówię dość. E, zwłaszcza najlepszym. Zwłaszcza. Dobrze. Chciałem jeszcze y, jeden temat. Y, Żurzel. Gdyż o. albowiem kolegom bardzo utrudniałem y, oglądanie transmisji y, z bardzo ważnego meczu. Ja, ja cały czas nam przełączał na Żurzel. Przełączam czasem na Żurzel. Nie ukrywam, jedliśmy razem kolację, piliśmy alkohol, były różne ekscesy. I te ekscesy polegały głównie na leżeniu na łóżku i patrzeniu się w twój telewizor wielkości w którym, szafy. w którym był doskonały mecz zresztą z udziałem Kamerunu i kogo? Nie, nie, przepraszam, Dani i Dani Kamerunu. Tak. tak, to był ten mecz, który dostarczył tylu emocji, a ja go ciągle przełączałem na Grand Prix Polski po to, żeby obejrzeć jak się sprawdzi tam Tomek, pan Tomek i pan, pan Hampel, jak się sprawdził. No sprawdził się, ale to w wielkim stylu się sprawdził. No i właśnie chciałem powiedzieć, że ogromny szacun, bo to co w paru wyścigach zrobił. Aby to w momencie, kiedy Hampela łyknął w ciągu jednego wyścigu i potem jaką miał adrenalinę, jak się zachowywał zaraz po wyścigu, <głos> bezcenne. <głos> tak, tak. No, znaczy były dwa wyścigi takie, gdzie przebijał się z trzeciej pozycji, bo start miał nieudany. Jak wiemy, start na żużlu to rzecz istotna. A on z trzeciej pozycji na otwartej manecie tam miał, miau, miau, miau. miau. Masakra. Ja, to, ja, co, to, co wyprawiał Golob w Toruniu, to jest po prostu. Ja żużla nie oglądam się na nim, nie znam, więc stąd takie pytanie teraz zadam, które jest pytaniem kompletnego lajka, czy zawsze jest tyle wypadków, co było tam. Zazwyczaj. Tak, Ale tak. tak jak ja wyglądało właśnie... to dosyć makabrycznie. Ligowe nawet. ligowe nawet wyścigi, to znaczy tam w takiej Anglii albo Szwecji, gdzie tory są szersze i na innej nawierzchni, wyglądają czasami jeszcze gorzej. Znaczy, teraz, teraz to jest pół biedy, bo są te bandy dmuchane. Natomiast, kiedyś. Kiedyś, Natomiast na kiedyś było tak, naprawdę. I to, to nie jest śmieszne, ale na Wikipedii jest osobne, osobne hasło, liczba ofiar, znaczy ofiary śmiertelne żużla. I to jest naprawdę dość długi wpis. Tam tych od lat dwudziestych i w ogóle w początkach żużla, no to, to tam niemalże raz w miesiącu ktoś, ktoś się rozbijał ja, bandy. Trzeba mieć na uwagę, że to są potężne prędkości, które osiągają tak naprawdę tak, na tak, bardzo tam. małym torze. No to Ładnie. Jest... Znaczy poza tym y, oni nie są niczym chronieni. No, kask y, znaczy, w czymś teraz, takim to jest... Teraz to nie są chronieni. No, bo... Kask cię średnio chroni jak na ciebie twój własny motor spada. A do tego przejeżdża ci kolega po plecach. Znaczy, tak. <laughs> znaczy nie, teraz w badku naprawdę jest mało. Ja pamiętam, jest taka historia, to, to jak ktoś bardzo chce sobie podrążyć, a ja nie będę tu cały opowiadał. Był taki polski żużlowiec, nazywał się Zbigniew Franiszewski, który w latach chyba 50 był uważany za wielki talent i on pojechał na chyba do Austrii, na jakiś mecz żużlowy. I tam tor wyglądał tak, że po prostu nie było żadnych band, a na prostej, w jednym miejscu z boku tory, były schody betonowe, po prostu, które sobie wchodziły do jakiegoś budynku. I schody były, że tak powiem, w odwrotnym kierunku niż kierunek jazdy. I Zbigniew Franiszewski jadąc, po prostu wbił się pod te schody z całą prędkością, i to był jego, no, jak, jak łatwość domyślić, no, ostatni wyścig No tak, w, ale w też nie trzeba daleko szukać, bo ja pamiętam taki wyścig Tomasza Goloba, kiedy on przeleciał przez barierkę niechronioną. Która była po prostu żeliwnym prętem tak. na wysokości połowy jego kręgosłupa. No, ale on to się... było parę lat temu. No, mówię, no, tak, te teraz tak, teraz, no, teraz się... już. Znaczy, on się pozbierał, tak? Bo normalnie pewnie człowiek, który nie jest sportowcem, to pękłby tam na półno i... i nie walczyłby teraz o, o, o Grand Prix, o Mistrzostwo Świata. Notabene bo... w całej tej historii jest tak. W tej, w tej, no, historia smutna, ale w sumie. Może jakaś tam w czarny sposób zabawna, bo, bo Edward Jancarz, o których no, nazwiska sobie nie mogłem przypomnieć. Na G. Tak, tak tak, tak, to znaczy, Dla mnie na Gie cały czas jest Czakiel. <house> <ART> to jest człowiek, który jeździł do 40 roku życia e, i dopiero wtedy skończył karierę i, i, i w dobrym zdrowiu zakończył karierę, a 5 czy 6 lat później zabiła go nożem jego własna żona, więc jakby też jest na liście ofiar śmiertelnych żużla, ale z całkiem innych powodów on podobno nie bardzo sobie z kobietami radził. Znaczy, radził sobie dobrze, miał ich wiele. Poczekaj, poczekaj, moment. Jeżeli, <śmiennie> tak. chcesz powiedzieć, że jak nie, nie radzisz sobie z kobietami i z tego powodu spotkacie coś złego, to trafisz na listę śmiertelną żurzła. Ale on był różlowcem ja nie byłem. <śmiennie> <śmiennie> Dlatego czy, ja nie trafię. Znaczy, do, te, do, do tej czarnej listy należy dodać też listę młodych polskich żużlowców, którzy kompletnie nie radzili sobie z tym, że na przykład zostawali mistrzami świata juniorów. A to jest osobny y wpis. I tak. też dość długi niestety, czyli samobójstwo. Samobójstwa wśród, wśród młodych, młodych żużlowców. A co w tym I... wsparciu jest takiego? No, chciałbyś jeździć na Zap motorze, parido. który nie ma hamulców? W kółko i skręcam tylko w jedną stronę? Znaczy, jest to, znaczy jest to sport S dla wariatów. Jak, i, i możesz albo jechać ostatni, wtedy jesteś w bezpieczny, albo jedziesz pierwszy i wtedy wszyscy na ciebie polują i chcą cię wrzucić w bandę. To mniej więcej na, znaczy jest to, na tym polega. Jest, znaczy, jest, znaczy, jest coś w tym sporcie. No, kiedyś, kiedyś było tak, że była masa wypadków śmiertelnych w Skandynawii w biegach na orientację, która kompletnie nie była łączona z boreliozą później została dopiero połączona, okazało się, że co kto wygrywał Mistrzostwo Szwecji, Norwegii albo Finlandii w biegach na orientację, to umierał. No, okazało się, że ilość kleszcze, która ich dopadała była taka, że po prostu nie dawali rad. A dlaczego tylko tych, co wygrali, dopadały kleszcze? No bo oni się... Bo, bo... bo kleszcze robią zwycięzców. Nie, bo o nich się nie. pisało. Tak krew lepiej smakuje. A, klesz, taki kleszcz czytał gazetę czy, i czy... mówił, o, ty tego, przebiegniesz tego. sobie kołownie. Ty tak czytam klasyfikację Chłopaki, na żywo, mówił tak ja ta kleszcza... Zasadzamy się na tego. Proszę, jak, jakiego kleszcza obchodzi zawodnik z 80 miejsca? Kleszcze obchodzą zwycięzcy. Tak jest, tak jest. On tam obserwował bieg, widział, co się dzieje, mówi, ten problem. Wadzi, Myślę, że to, jest tak, to jest tak jak z depresją. Depresja też nie dopada tych, którzy zajmują 15 czy 20 <grym> miejsce, bo oni po prostu sobie chodzą po osiedlu i piją tanie wino. Depresja dopada <grym> przepraszam. Depresja dopada tych, którzy są na miejscu pierwszym albo drugim i ewentualnie dołują. Tak? Z znaczy, czego wniosek, znaczy, że w tak naprawdę nie, nie warto jest zwyciężać. W temacie czarnego humoru Znaczy warto się... jak, Zrozumieli to Włosi, wysoko. zrozumieli to Francuzi. <grym> warto, je, warto jest zwyciężać w, w momencie, kiedy umie się to unieść po tym jakoś. Jak się nie umie, to... I ma się śledek tole... przeciwko kleszczom. <głos> albo bardzo ważne Albo, albo żużlom. <głos> <głos> Dobrze, y, mam pytanie. Kto wygra mistrzostwa świata? Ja to no, wiedział. Jakbym wrócił, ja to wiedział, a ja to mam za pytanie, dwa tygodnie czy... bym bogatym człowiekiem. Bardzo. Nie, no ale, ale teraz. Bez przesady ale bogatym, <głos> bo są... Y, są tacy, którzy są jakby tam faworytami i na nich za dużo chyba nie zarobisz, nie? Jak no w w postawie, to dużo zarobisz. Na Francję? <śmiech> na, jak, jak, <śmiech> na, jak na Francję dużo postawisz, to zarobisz. No, to na wiele. Włochach też nic <śmiech> to nie to zarobisz. Słabo. Tak. No a masz trochę jaśniej. Mam trochę jaśniej. Znaczy, jakby tam kilku, faworyci się nie zmieniają, myślę. Nadal Hiszpania, Holandia, Hiszpania, Argentyna. Myślę, że nadal Brazylia, która się jednak będzie rozpędzać. Ja nigdy, nigdy nie będę skreślał Niemców, bo oni jak, jakby badziewnie nie grali do finału, no zawsze, oni, zawsze, ale, zawsze dość ale, mogą. Ale nadal uważam, że nie grają badziewni. No z Serbią grali bardzo słaby mecz. No ale weź pod uwagę, że od 30 minuty było ich jednego mniej, no bo prawda, Mirek ale... Kloze dostał no ataku dobrze. kleszcza. No dobrze, ale jak zobaczymy co grała Serbia w pozostałych meczach, No, to nie powinni nawet z nich w nimi przegrać w dziesiątkę. No, ale też jakbyś popatrzył co zmarnował Podolski, oprócz karnego, no to, to Serbia nawet grając z przewagą jednego zawodnika powinna ten mecz przegrać 3 do 1. Też ta tabane po tym meczu z Niemcami wydawało mi się, że Serbia z Australią sobie spokojnie poradzi, po tym jak Australijczycy w ogóle z Niemcami nie, nie nawiązali żadnej uhum. walki. A Australijczycy nie się nie Tak, nagle się okazało, że ta, ta grupa bardzo, była, bardzo była dziwna i nieprzewidywalna, bo tam wszyscy ze wszystkimi wygrywali na, na przemian. Bardzo mi się po raz kolejny, bo już mi się podobał w Bundeslidze Podoba mi się. Dobrze, ale poczekajcie, ale bo uciekacie tak, tak. od odpowiedzi na pytanie, które sami zadaliście. No ja Gdy powiedziałem, bym, gdyby, pięć ale dróży, nie, nie, nie. Nie, nie ale jednej, jak, ale no. nie, ale miał tak, ja musiałem tak, cały swój się. majątek, cały, wiesz, tak, Mieszkanie, samochód, nerkę i pół wątroby. Słowacja, którą jeszcze I w ten <głos> sposób sposób. Erneste, do się, jaki jest oko, <głos> jak nerkę, jest... <głos> I, nerkę. <głos> i pół nerki, która była zdrowa. <głos> no Ernest, Ernest, właśnie przegrał ze Słowacją, no. No, ja zaraz, te... zaraz, zaraz. Już tak, już tak mówiłeś jak, jak był przy poprzednim podcaście, albo dwa podcasty temu. Bo co? O Słowacji. Nie no, że to nie, Żadna nie, nie, nie. reprezentacja, I teraz, i teraz okazuje się, nie, że no, nie Znaczy, historia jest bezlitosna, bo ja dzisiaj, no. ja dzisiaj też słyszałem, jak ktoś tam na mówił. Nie że... liczy się wynik, liczy się to, gdzie. No, no gdzie kto, to, to, ma to ma do do dzisiaj mówię, w, w, widziałem w sporcie, to wywiad. jest najistotniejsze. Dudiów powiedział, że on się cieszy, że odpadły Włochy i Francja, bo to tak nudno, że ten puchar tak ciągle krąży po tych samych ekipach. To nie jest prawda. No, prawda, jest Raz wygrał Urugwaj, raz Francja, raz Anglia. Całą resztę zgarnęły cztery drużyny. Tak? Mm, Więc, Urugwaj no. dwa razy. Urugwaj dwa razy, no dobrze. Ale ten raz to się nie liczy. Dlaczego? <głos> Dlaczego? Bo u siebie w domu, tak? <głos> no dobra, no to, dwa razy. To, no ale... to odejmij to też Francuzom <głos> i Anglikom, bo oni też no tylko nie, nie, u siebie nie, nie, wygrali. No dobra, dobra, niech będzie, No, ale prawda jest taka, że, że Brazylia, Niemcy, Włosi... Argentyna, no to są drużyny, które tak naprawdę Słuchajcie, najczęściej... ja myślę, No to że... wygra Argentyna. Tak, ja myślę, że historia wielokrotnie zmienia. <laughs> nie, zwykle... i właśnie dlatego ja chciałbym przekornie, jeśli, jeśli mogę rzucić jakąś drużynę, która, która nigdy nie zdobyła jeszcze Mistrzostwa Świata. Niech to będzie Szwajcaria. Nie, to ja jak tak mać, mam stawiać na jedną, to postawię na Holendrów jednak. Proszę. Wreszcie, odważnie. Redaktor Zawada? Redaktor Zawada ma taką koszulkę, że też nie ma wyjścia, znaczy, musi ja, stawiać na Holendrów. Ja założyłem koszulkę reprezentacji Holandii z roku 1974, nie przez przypadek, nie jest napisane, nie, nie ale ma, można, nie ma numerka. można wyczytać po dwóch paskach. Ja y nie, wiem, że masz numerek, nie, no, 14 znaczy, na przykład. Tak, A znaczy, dla dla niewtajemniczonych dodam, że koszulka reprezentacji Holandii z 1974 roku miała trzy paski a y, Johan Cruyff który był główną postacią tego zespołu odprówał jeden pasek dlatego, że był jednym z pierwszych sportowców, który podpisał kontrakt y, profesjonalny z inną drużyną, y, znaczy z inną y, sami tutaj y, z inną firmą, czyli z Pumą, bo w butach tej firmy grał y, i odpływał ostentacyjnie jeden pasek z koszulek Adidasa i grał po prostu w koszulce reprezentacji Holandii takiej jaką mam na sobie z dwoma paskami y, Chciałbym, żeby Holandia wygrała wreszcie Mistrzostwo Świata, ale wygra Argentyna. I Messi wygra wszystko w wieku 23 lat. Szczególnie, że dzisiaj ma urodziny, więc... To no, ja powiem tak, że często tak bywa, że właśnie historia yy, pisze takie scenariusze, które są bardziej kiczowate od najbardziej kiczowatych pomysłów scenarzystów po tym, co zrobił Palermo, który był wpuszczany, strzelał te bramki, i po tym, co się działo z Maradoną przed Mistrzostwami Świata. Ja też myślę, że Argentyna. Znaczy, ja im będę kibicował po prostu znaczy jednym i drugim tak naprawdę ja bym chciał powtórki pow ja pow pow do... pow on już powiedział Słowacja a no przepraszam ja, ja, będę, ja będę Słowacji kibicował jak najbardziej to, to dobrze nie. mógłbyś powiedzieć, że mistrzem świata Polonia białogol został ja, ja, ja, ja, znaczy ja bym bardzo tam, chciał, tam, że, tam. Ja bym Białe bardzo Białe chciał żeby Amerykanie się. wysoko doszli bo bardzo mi się podoba jaki oni tam mają ten team spirit swój i tego Donowana jako lidera I bardzo lubię tak skonstruowane zespoły, które mają taką równowagę wewnętrzną i taką chęć do i chęć do gry, taką no, radość. Nie. Radość z tego i takie parcie do, do zwycięstwa. Nie wiem, czy o tym mówiliśmy, przy, przy, przypominaliśmy to na, na, łam, na łamach, że tak powiem podcastu, że w że 2010... to był ich plan. Tak, po w początku 2010, Mistrzostwo Świata. Tak tak tak, no, Przemek, tak, tak, tak, tak była budowana. Go, przy, Przemek go przywiózł w plecaku ze Stanów Zjednoczonych, <laughs> kiedy to Wrócił ze Stanów i powiedział, że to oni muszą wygrać wtedy mistrzostwo. Tak, tak, tak. Już wtedy właśnie było, by, było mówione. Natomiast problem polegał na tym, że tam wtedy te mistrzostwa były kompletnie niewidoczne. No tak, ale to, o Nadal niewiele się zmieniło. Ale podobno oglądalność ostatniego meczu Stanów Zjednoczonych na Mistrzostwach Świata była jakaś gigantyczna. To pi znaczy Pięciu Amerykanów to znaczy, oglądało. Znaczy... No, pięciu nie, podobno jest w ogóle jakiś. No, więcej oglądało. Szał, widziałem. szał trwa. Nie, no, w polskim pubie widziałem więcej Amerykanów, którzy oglądali mecz. Z szału to ja, jakie informacje jak mam, bo słucham różnych rzeczy, to Amerykanie generalnie oglądają te mistrzostwa na takiej zasadzie, jakbyśmy my oglądali jakąś dziwną dy, dys, dys dyscyplinę sportu, którą nagle połowa świata zaczynała być. Na, na, na przykład, hokej na trawie. Natomiast oni nie są w stanie Amunasych zrozumieć. Nie są w stanie zrozumieć, w związku z tym, że oni tego sportu nie kumają, to dla nich jest to tak potwornie nudne, że te ludzie biegają po boisku, wpada jeden prawie. punkt albo dwa punkty albo, albo w ogóle albo w ogóle I ale czym, powiem ci, i czym że, tu się fascynować? Ci, że, że jeżeli chodzi o promocję sportu jako takiego, mecz ostatni Amerykanów i gol strzelony Ale to jest e... dla ciebie, bo... nie dla mnie, to dla Amerykanów właśnie. Dla Amerykanów to oni tego gdzie... czasu już trzy razy znaczy, zasnęli. Oni, oni kochają do dogrywki, tak? Oni mogli zasnąć 15 razy, ale jak im ktoś w mediach puści po raz 52 albo 60 albo Tysięczny, to, że Donovan wtedy, kiedy, bo oni to na pewno wyprodukują. Że Słoweńcy, że, Słowęcy, nie, nie, że nie, nie, się cieszą nie, przez nie, nie trzy wyprodukują sekundy, im bo. A w tym czasie Amerykanie dobrze, zbawiają słuchaj, swoją ze, swój wczoraj, wczoraj w New York Timesie, znaczy dzisiejszym New York Timesie, który wczoraj już był w sieci, informacja o tym, że Amerykanie wygrali mecz, oczywiście. Amerykanie była, wygrali grupę, ale, w której byli Anglicy. Tak, ale to wiesz, no, tak jakby Polacy wygrali grupę w polo a kto się tym interesuje? Ja. Jest <laughs> taka mała stopka była i oczywiście a, gdzieś na dalszych Amerykanie stronach raz informacja o donowaniu. Amerykanie raz wygrali z Anglią. Miał mistrzostwa latach, świata w tylko latach, w, latach, w latach 50 yy, i nie wyszli wtedy z grupy, bo przegrali wszystkie pozostałe spotkania. Teraz nie wygrali z Anglią, ale wygrali grupę. To jest osiągnięcie naprawdę takie, ja myślę, że to może się jakoś tam odbić. Ja słabo się znam na Ameryce. No, ja straciłem nadzieję już dawno na to, że tam się cokolwiek zmieni. No i stan Liga Zawodowa, tam zespoły to bardzo śmieszne. w Obama Kondraciu. Tak, nie, tak, jest, słyszę, yes we can not. Mniej ja <laughs> tam takie karteczki. Yes we can. Jak Dobra, jak nie, no ok, no przyjechali ci ludzie, tam się dobrze bawią, przyjechali przekazać do RPA. czy jest ich no najwięcej przede wszystkim? No jest najwięcej, bo na no, wakacje przyjechali. No, bo mają mm. największy potencjał ekonomiczny. To no, to tego. no ale mogło być paru Anglików więcej, paru Niemców więcej, paru Francuzów mniej. <grym> <grym> <grym> <grym> Najlepsze jest to, że jak patrzyłem na hymn francuski, to, to tam ze dwóch śpiewał Marsylianka. Bo to, że Podolski nie śpiewa Deutschland, Deutschland Liberales, to się nie kak ale zimie. kakao. Ale kakao ma odrobiony hymn. Ja normalnie na drutach go zrobił wcześniej. Ja wówczas powracam do tego stosunku właśnie Francuzów, do reprezentacji i do tego wszystkiego. To już e, Najciekawsze. Nie, nie, nie, nie. Jest <grym> jeden ciekawy fakt. Wiecie że, były, wiecie, że były zamieszki po odpadnięciu z grupy w Paryżu? Ale po odpadnięciu Algierii. A nie Francji. Tak, tak, tak. <laughs> tak to też mnie, też mnie to zawsze zastanawia, że jednak ci Algierczycy. Dobrze, no, słuchajcie. Ten, ten Zidane. Teraz no, ja pamiętam mecz Francji-Algieria na -Denis, gdzie... tak, tak. Teraz, a to denis po Pytanie, panie pytanie, Bo redaktorze. w Nowym Bredonie odbywał się najdłuższy na Kończył się dzisiaj. Kończył się dzisiaj. 70-68. A najciekawsze jest to, 11 godzin. Że pan Mui niejaki tuż po tym poszedł grać debla. <grym <grym ale grali go 3 dni ale dobra, ale, ale taką miał rozpiskę słuchajcie, ale to a czysty ogląd, a to numer 14 czy 16 jakiś taki w ogóle kort z dupy wyjęty tak, tak, e, słuchajcie, dzisiaj tam był John McEnroe na tym korcie tam była cała prasa angielska nawet, Telewizji... kamery, nawet kamery tam przestawili ja, ja, ja, ja normalnie nie ja tam nie mam telewizja na reklamach cztery razy tyle co do tej pory przez całe życie znaczy, jest taka no oni, szansa, oni że pobili... ktoś im każe nagrać jakąś, jakąś reklamę, że grają dzień i noc bez przerwy, tak? Nie wiem, na Antarktydzie, znaczy, nagrają, tak? O no no 70 ma, do 68 to jest masakra. pobili rekord poprzedni chyba o 5 godzin najdłuższego meczu wielkoszlamowego. No, musieli się ja umówić. Ja pamiętam taki żeński mecz. Nie, nie, problem był taki, że oni obaj w tenisa grają tak średnio, natomiast strasznie dobrze serwują. Bo Isner w tym meczu miał chyba 106 asów, a, a ma i 102. błędne statystyki. Tak, a, a jak, jak kiedyś Sampras grał za Gasim, to tam ilość asów była taka też rzeczywiście szokująca, 35 do 30. No. Nie no, Isner, Isner w ogóle chyba punktów, znaczy Piłek wygrał w całym meczu tam coś ponad 250, z czego 105 asami serwisowymi, no więc... I to było tak, że ja patrzyłem dzisiaj na, na ten mecz właśnie, no dzisiaj. Biorąc pod Przediałam... uwagę Wimbledon i najczęściej przełomu Od stanu 59-59 to było tak, że myślałem, że nie ma szans, bo oni swój serwis wygrywali po prostu tak rach-ciach-ciach, do zera. Tak od stanu 70 no 62 chyba zaczęły się tak do 30, do 15. A to wy... wyglądało na to, że nie ma szans, po prostu, nigdy nie skończą. Ale ciekawe zagadkę Wam zadam. Ciekawą zagadkę? Ciekawą zagadkę. Jak myślicie, z jaką y, szybkością serwuje zawodnik Firstenberg? Nie ja wiem. 120. Ale dużo serwuje, czy mało? No dużo. No Isler tak 120 do 130 dzisiaj strzelał. Czego? mil na godzinę chyba Co ty... mil, mil na godzinę ja mil. mówię o kilometrach no najszybszy serwis na świecie to jest Rodik 251 mm -hmm. kilometrów na godzinę no. No, nie wiem no tak no, 160 170 to, to kobiety tak serwują <głosy> no. 200, 224. No, ale to tak dzisiaj było stwierdzone że yy, kontakt ten drugi zawodnik strzelił bramkę i piłka leciała z prędkością 109 km na godzinę. No to Jakob jest 102. No a A, a, a, 90 ostatnie, a ostatnie widzieliśmy, jak nie, młody chłopak pokonał światła świerczewskiego strzelając tam 139. 124 strzeli. Nie później no. chyba się poprawił. Nie, nie, 124. No tak, tylko Honda jeszcze musiał celować trochę. No tak, a, no, to a, jest co innego. A on tak sobie kopał na pałę przed siebie. Tak. No. Nie no, jasne, jasne. No, ale to, to znaczy, faktem jest, że te rzuty w A no to które... no nie wiem, zauważyliście taki, taki drobny fakt. Ja zwróciłem uwagę na powtórkach bo ten gol drugi strzelony przez Endo no tam według mnie wyraźnie widać, że mur jest trochę źle ustawiony, znaczy, bo mu, ta piłka był dwa razy źle ustawiony ale, przy, dru, ale przy, drugiej, przy drugim golu jest taka akcja, że mur jest już ustawiony, Sorensen stoi podchodzi sędzia i przesuwa trochę piłkę bo mu się coś nie podobało, że ze złego miejsca <laughs> wykonują ten rzut wolny znaczy, bo, bo, a, a Sorensen chyba bo... tego nie zauważył i mur po prostu nie no, momencie... dzisiaj był trochę no, ale ustawienie, ustawienie muru po tym jak piłka zostaje przesunięta, no wiadomo, że nagle stanie znaczy, się za to pierwszy, znaczy... pierwszy rzut wolny był świetnie wykonany, znaczy, bo Sorensen znaczy, Zrobił rzutu? dwa razy to samo. Sorensen zrobił krok za mur, a później dopiero szedł na piłkę. Tak, ale zauważ, zauważ, że za pierwszym, jak później były powtórki pokazywane, tam on się świetnie złożył do tego rzutu wolnego, bo generalnie on się złożył do tego rzutu wolnego, tak, tak jakby piłka miała iść w krótki Ale ja się, ja się zgodzę z Maciejem a potem z stopa, Krok za mur, No tak, tak, tak mnie właśnie, jest no tak, oczywiście. Jak już ustawiasz mur, to musisz mu ufać i nieważne co mu powiesz, czy on ma zostać na ziemi, czy on ma skoczyć musisz mu zaufać do końca jeżeli piłka przejdzie nad murem i wpadnie no to trudno ale jeżeli robisz krok za mur a później yy, za niego uciekasz no to opóźniasz swoją nie, no reakcję Sorensen well to zrobił dzisiaj, dzisiaj dwa razy i... no, no trudno, no. dobry bramkarz nie najlepszy dzień <tak <van> w tym sezonie puścił bramkę z za połowy w, <halfway> w Lidze angielskiej ruch. i teraz jeszcze Duńczykom nie pomógł awansować dalej ale cała drużyna była dosyć słaba słuchajcie, przyniosłem stary pryczący laptopik a w tym starym no, pryczącym stary laptopiku no nie traktuj go tak surowo jest pryczący? jest Trudno, powoli od nim kończymy tak, kalendarium na zakończenie no tak, no mamy tutaj przez Piotrka przysłane kalendarium. Nie, tutaj zgodnie z wielowiekową tradycją, która... Czyli raz? Zdemolujesz Tak, Studio zdemolowane. Po razu muszę znaczyć, że widzę to po raz pierwszy, więc muszę tutaj szybko to przejrzeć, co tu mamy ważne? Graf urodziła się 14 czerwca 1969 roku. Obecnie żona Borisa Beckera, tak? Nie. Nie, Andra, Andra Gassiego. to może, Ale to oni, Chyba, coś ale to oni się są jeszcze razem? Ale to oni są jeszcze Chyba razem? są, tak? są. są. Dzieci hmm. mają. Ja z miastem Bekera. No to, bo to, to, to chyba nie wiem. No bo to nie jest Mógłbym dać wcześniej, bo ja teraz co mam to czytać, tak na, na ten. No i teraz zostanę jeszcze bizonkę. z Rugami no, tak, tak, tak, tak, tak, 19 wcześniej. czerwca, co całkiem niedawno było. By ja, tak. 7-0 wygraliśmy z Haiti na mistrzostwach no, w 70. To już wspominałem, o którym mówiliśmy, dlatego wylotek nawiązujemy. Widzę w 4. A, był ten słynny mecz 3-2 z Legią w Warszawie, gdzie. Do 88 minuty Legia prowadziła 2 do 0 i, i no Smuda notabene. Był tak będę tak, no. widzę wtedy. Czy ja pamiętam, w Wiedniu byłem akurat. A, wo, wo, a wo, w ogóle, właśnie chciałem powiedzieć, żeby nie żenić się, nie żenić się, jeżeli ktoś się jeszcze nie ożenił. Nie żenić się w czasie Mistrzostw Świata, Słuchajcie, Ja mam dzisiaj rocznicę ślubu. Spędzam ją tutaj z jakimiś facetami. Nagrywam, <laughs> nagrywam podcast. Jak się żona ze mną rozwiedzie, to przynajmniej będę Poczekaj, wiedział, po, dlaczego. Po, czekaj chwileczkę. A momentik. propos? No, nie, nie nagrywać podcastów w czasie Mistrzostw Świata, czy bo tutaj. Nagrywam, ale, ale... nie, no, nie, nie sobie... żenić się w lipcu albo w czerwcu. No dobra, ale, ale jak mam dzisiaj już... nad... rocznicę ślubu, halo. No dobrze, no ale jakbyś się we wrześniu o, o, ożenił, to też we wrześniu podcast. Ożeniłem tutaj, się naprawdę. też we wrześniu. <laughs> Ślub miałem też, nie wiem, czy pamiętasz, 8 Pamiętam, września. Pamiętam doskonale. Tylko akurat wtedy była przerwa na mecze reprezentacyjne. I i to dla słuchaczy, zrobiłem... tutaj wiadomość która wiele skomplikuje z tą samą kobietą. Tak, tak, tak. Dwa razy. No, się zdarza. Tym niemniej, jest pewna logika w tym. Wiedziała, co ją czeka. To był 24 czerwca 1998 roku, ten ślub. I dodamy jeszcze, że słuchacze doskonale znają głos Agatki. Tak, tak. No, dzień dobry ją. No, Ich wita. Skończyło się to w ten sposób, że zamiast pójść... Też były mistrzostwa przecież. No właśnie, żeby pójść z nią na kolację. Ja oglądałem na rynku w Krakowie, a ty byłeś na tym ślubie w ogóle, jako jeden z trzech. W Krakowie? Nie, w Kielcach. W byłem, w Krakowie nie byłem. Nie, bo, bo do Krakowa pojechaliśmy. <grym> bo w Krakowie nie było ślubu. Nie. To w Krakowie mieliśmy ich razem na kolację, skończyło się tak, że ona poszła na spacer i oglądałem mecz Chorwacja-Niemcy 3-0. Ja, ten no I swój... i miał być, a... być kalendarium. Jest kalendarium osobiste redaktora zawarte. To jest kalendarium. Mało to jest To wszystko tam wypisał? W nie, tylu. nie, ma, mało, tego, do, mało tego, dodam, że podróż po To skończyła się tak, że na promie między kalendarz. a Patras oglądaliśmy, znaczy Patras ja oglądałem znaczy ja Świata, jak Mistrzostw Świata, jak Francja wygrywała. To zemdlał dzień wcześniej. A no, to ja ten finał a, a, oglądałem a kolegi Pęczowskiego na a jak, a, jak pe, a jak Petit oddał strzał, to w tym momencie skończył się e, obraz wód terytorialnych e, włoskich i nie przekazali na greckie i nie zobaczyłem, czy wpadła w świat po bramki. Dowiedziałem się na drugi dzień z greckiej prasy, która ma dziwne kwadraciki mm. zamiast literek. U, Wieszaliśmy antenę na drzewie. Tak, tak, jakby, to, jakby to usłyszał nasz wykładowca od greki, to by ci dał. A ja na szczęście tak, przepisałem się z greki. Dobrze. Zawczasu. <grym> no, nie żenić się w czasie Mistrzostw Świata, panowie. Co cztery znaczy, lata jest problem. Tylko trzeba, panie. Tylko, trzeba być czujnym, <śmiech> żeby, żeby się na przykład nie, nie żenić w roku, który nie ma Mistrzostw Świata, ale w czerwcu albo w lipcu, bo wtedy rocznica będzie się wypadać. Też. Fadalnie. Nie, nie. Trzeba Czerwiec, dużą, dużą, ślipiec, nie. Odchodzi, dużą, się, odchodzi, się, odchodzi się od wykazać. Tak. Dobrze, dalej z kalendarium y, Piotra mamy no, smutny przypadek. Jak ktoś czytał wojnę futbolową kapuścińskiego, to będzie wiedział, o czym mowa. Czyli Salwador i Honduras grały mecz 15 czerwca 1969 roku. Zakończyło się wiadomo jak? Zakończyło się wiadomo. Jak. Wojną Trzy, i świetną. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj mamy ten. Body count, mamy duży zauważyłem w podcaście. I świetną książką się zakończyło. Dla mnie to. Też. To też ciekawe wspomnienie, bo przeczytałem to. Yy, yy. To pierwsza w ogóle publikacja, jaką zobaczyłem Kapuścińskiego w życiu. 82 rok w jakiejś gazecie dziwacznej publikowali wtedy w odcinkach. Wozi... Zielony sztandar. Wojnę, mi... fu wojnę futbolowa. Jakoś mnie nie dziwi, że pierwsza książka, jaką przeczytałeś Kapuścińskiego, bo się nazywała Wojna Futbolowa. <śmiech> <śmiech> Mało tego, y, później wziąłem ją do ręki i przeczytałem ją po raz... nie, nie w odcinkach z gazety, bo wcześniej przeczytałem ją z gazety. Później ją wziąłem do ręki i zawinąłem ją koledze Magdziarzowi redaktorowi. Ja mam jej nie oddałeś do tej pory. Nie, nie stoi no w mnie ten... Ten... <laughs> Tak, tak od, od, od ładnych 16 lat. Ja ją zakosiłem swoim rodzicom, to nie jest moja książka. No to no, ja zakosiłem. A tak, innym no, rodzicom. Już... <laughs> tak Świetna książka. A zaczęło się A, od, od tego, że Kopuściński wrócił i mówił, gdzie jest mój autorski egzemplarz? <laughs> do tej Ztałt pory go nie ma. Niedawno. Do tej pory go nie ma. Dobrze, e, cofamy się teraz 15 lat, jest 16 154. Nie wiem, dlaczego przypomniał mi się w tym momencie, jak właśnie z redaktorem zawadł jakieś koło warzywniaka, spotkaliśmy pana Kapuścińskiego. No, ma, nawet miałem kiedyś sobie. takie też y, bliższe spotkanie i nawet y, bardzo mi ciekawą wpisał dedykację do książki, która niestety jest gdzieś na świecie. Jeżeli ktoś zobaczy taką książkę, nie w oddawać. Nie, nie, w moim... Mogłeś wpisać w moją. To ja bym nie. cię teraz odebrał, nie, no w to ce... moja. Nie, to w moim cesarzu mi wpisał y, imienną taką dedykację. No. Niestety nie wróciła nigdy do mnie. Jakby ktoś ją zobaczył, to poproszę o no, zwrot. Ale to musi, musiałby wiedzieć, co tam jest wpisane. No dla Michała Zawady, do zobaczenia... Rysiek. Do, do zobaczenia. Dla Michała Zawady. Rynku, bardzo do, do, do zobaczenia, Do zobaczenia w Afryce. Hmm. Z Afriką. I co, widziałeś się z nim w Afryce? Nie, widziałem się z nim w Warszawie, ale Okazało się, że mieszkaliśmy w tym samym pokoju w, A wiecie, że w, w Kairze jest na przykład wieś, która nazywa się Afryka. Yy, I Ameryka jest wieś. Ale jest wieś Afryka. Widziałem reportaż, został zrobiony. Po, poje, pojechano tam i <grym> zrobiono reportaż ze wsi Afryka. Wszyscy są wystawieni węglem. Nie, jest tam syn, syn pani Sołtys, który gra w piłkę. Jego marzeniem jest zrobić taki mecz, że on wyjdzie w drużynie razem z dziesięcioma czarnoskórymi piłkarzami i że to będzie reprezentacja Afryki wtedy. On i dziesięciu czarnoskórych. Świetnie. Hmm. On mieszka w Afryce, a tamtych dziesięciu by wziąć takich piłkarzy z Polski. Kiedyś, kiedyś byłem na... Jest na... też wieś, która nazywa się K... Zimna Wódka. Ciekawie jaka oni by stworzyli Truszyna. reprezentację. Oni by, oni, by, oni, by się, oni by się chcieli napić ciepłej Coca-Coli. <laughs> na co dzień mają imię? Ja, ja, ja kiedyś, będąc na jeziorze Tikaka, doświadczyłem takiej historii, że odprowadzał mnie na imprezę na to, w takiej wiosce indiańskiej chłopiec, i powiedział: mi, Ja potem się go, jak on ma na imię? On powiedział: Pele. A, on mówi, a ty widziałeś kiedyś Pele? A on powiedział: Nie, bo ja nigdy nie miałem telewizora. A on wie, wiesz co to jest? To jest najlepszy piłkarz świata. A on, <laughs> mówi, a on mówi: A masz rodzeństwo? On mówi: Tak, mam brata. A jak ma na imię? Diego. No dobrze, ale to jest zastanawiające, bo jeżeli. Diego o... też twierdził, że, jeżeli, je, że, ta... że Diego jest najlepszy piłkarzem świata. Jeżeli ojciec nadawał im takie imiona, to skąd on je brał, jak oni nie, ma, nie mieli telewizora? Z sygnałów dymnych. <głos> czy to była taka wyspa co pół należy do Boliwii, a pół należy do, do Peru na, na jeziorze Titicaca rzeczywiście nie ma tam prądu nigdy nie widzieli samochodu może gazety docierają, samochody nie jeżdżą na prąd <głos> chyba, że ma lekcje <głos> dobrze, wróćmy do kalendarium Tak. No, mistrzostwa, świata, mistrzostwa świata się odbywały też w, 50, <głos> w 54 roku w Szwajcarii to chyba o tym mówiliśmy niedawno, o tej drużynie węgierskiej która tam Dała tak. wszystkich jak leci po to, żeby z Niemcami. 8-3 w grupie, a później w finale prowadzili 2-0 po 10 minutach. Z tego co pamiętam po 20 minutach było już 2-2, a skończyło się 3-2 dla Niemców, a swoją drogą notabene wtedy, jeśli dobrze pamiętam, gola albo dwa gole strzelił Helmut Rahn w, ja tym, meczu, w tym meczu finałowym kuzyn Helmuta Rana, to jest dziadek jednego z braci Boatengów. Nie, pamięta, nie pamiętam, którego. <śmiech> <śmiech> no nie, bo oni są po, po matce są czarni. Po ojcach... No wiem. No nie, w tej chwili to już nie, to już tam się zamieszało mocno. No ale w każdym razie, Jerome <śmiech> Dż Bateng, ten, który gra w prezentacji Nie, właśnie nie. Kevin Prince Bateng, ten, który grał w reprezentacji Gany, bo dlatego nie mogę mu tego wybaczyć, że... że może nie grał gra, dla Niemiec. Bo on grał we wszystkich młodzieżowych reprezentacjach Niemiec. W nie. dorosłej zdecydował się w Ganie, no a w jego, w jego żyłach Płynął rany. Płynie krew. Krew Helmuta Rana, jakaś tam, naprawdę, piąta woda Tak, po rana. No ale no, swoją drogą to też ciekawa historia. Dwóch braci na Mistrzostwach Świata w dwóch różnych reprezentacjach. Dwóch... Oni, są, oni są przyrodni, bo zdaje się, mają wspólnego ojca tylko? Albo tylko... Dwie różne matki. Dwie różne matki, jakoś tak. No tak zwykle bywa przy, przy labułki i bratach. Tak Ciach. Czy... Ciach. Ciach. I tym ostrym cięciem no, do... kończymy Nie. kalendarium. Coś, zaraz, sobie zaraz coś ułożę w głowie, bo też mi się przypomniało. No ostatnie jeszcze jest, ale to, to już bardzo prehistoria. 45. rok Eddie Merckx się urodził. To taki facet, co swego czasu właściwie inni kolarze nie, nie, nie, nie, nie bardzo mieli po co wsiadać na rowery, bo oni tak wygrywał wszystko. Yy, znaczy, bo to jest tak jak z piłkarzami. Jest Pele, jest Maradona, yy, jest yy, Cruyff, jest yy, Platini, jest Messi. Yy, z kolarzami też tak jest. Merckx, yy, Indurain, yy, Armstrong, yy, kto tam teraz jeszcze, nie wiem, to no, teraz cały czas chyba Armstrong jeszcze. To jeszcze wracając do komentatorów i do tych koneksji rodzinnych, bardzo mnie ubawiło jak nasz komentator z uporem po prostu kilka razy powtórzył, że po boisku biega w czasie meczu Argentyny ojciec wnuka trenera. <trony> Ojej. Znaczy, y, mnie to, to, to też mnie dosyć mocno bawi to, że Bradley nie może być po prostu Bradleyem, tylko jest synem trenera. A świetnie gra chłopak w piłkę, po prostu. Mówi ale o tym brat amerykańskim. jeszcze nie słyszałem, kt, kt, którym z braci Deburów jest Frank. Choć tak. no, choć parę razy znaczy, panuje jego nazwisko. Nie, znaczy, to, ja to, to jest De Burra. Nie, no, nie, no, nie, no, nie no, to no, który starszy, nie Na no, ławce A. siedzi Ronald DeBer, który jest, jest bratem, bratem Franka Debura. Bliźniakiem. Bliźniakiem, z którym większość gra w Barcelonie. Starszy z braci Deburu. Starszy. Byliśmy na jego meczu, jak grał w Glasgow Rangers no przeciwko Andrzej Machaczkała. Wspominaliśmy ostatnio z przyjacielem Kalinem. Oczywiście, świetny mecz w ogóle. I Claudio Canigia. Claudio Canigia tam hmm. występował, żeby wspomnieć właśnie jego Armando. Dobrze, słuchajcie, mieliśmy A propos, mieliśmy. A propos, a propos Pelego, to nad, był taki też piłkarz trochę mniej znany, niejaki Abedi Pele, który był z Gany, z Gany. i strzelił gola w finale, w którym Olimpik Marsylia wygrywał po raz pierwszy dla francuskiej drużyny Puchar Europy. Nie. Tam, tam Boli strzelił bramkę. A, tak. Ale będzie Pele grał w tej drużynie. Grał. <grym <grym> tam Boli strzelił. boli, bo tak Boli tak i <grym> W każdym razie on grał w tej drużynie, a teraz jego syn gra na, tej na tych reprezentacjach. To jest niejaki AF. Dwa gole Nie, nie Af nie strzelił, ale strzelił, ale z Ale gra. Dwa gole strzelił Gian a i obydwa z karnych. O Gian skarnych. No właśnie to jest problem, moim zdaniem, Gany, dlatego oni nie osiągną nic więcej, bo nie mają ataku niestety. Oni nie mają Abed jego Pele. W ataku. Dobrze, słuchajcie, Przydał mieliśmy mi się nagrać 45-minutowy podcast i znowu się nie udało. A, trudno. Czy trudno. mamy jeszcze jakieś tematy? Poczekaj, patrzę, jeśli Właśnie. chodzi o kalendarium, to o, o, chyba o wszystko. Bo to, że Golob mówiliśmy, Mówili że, że Nie powiedzieliśmy tylko, że Runa Holta był drugi, bo że Jacek Hampel był trzeci, to powiedzieliśmy. Jarek, Jarek. Tak. Tu, no mówię Jarek, <laughs> przecież Jacek nie. Hmm? Tak? No, tak? To jest tak, utrwalone. To jest... Wota szybka. <laughs> ale dodajmy, że on się stał trzeci właśnie poprzez y, walkę z Golobem i został zepchnięty. Przez bez do... miłosierdzia. Przez, przez Polaka Runiego. <laughs> Runieja. Runieja Holte. Dobrze, słuchajcie. Obiecujemy słuchaczom, czy nie obiecujemy, że będziemy nagrywali w niedzielę? Nie obiecujemy, ale chcielibyśmy w niedzielę nagrać, bo będzie warto, bo będą dwa takie mecze, że to pada, no, po prostu. nie, no, to już nagrajmy już po nie to ucieczka, nie, na no, jutro, no, no nie, ale po, nie, no jak po Anglia z Niemcami i Argentyna z Meksykiem, my nie nagramy nie, no. nie, no, nagramy, nagramy, nagramy, nagramy. Jednej w niedzielę, tak, damy, no. damy radę, tak nie, no no on, my nie damy. No, ale poczekajcie, bo redaktor <głos> Magdiasz pracuje po 20 godzin z 4 godzinną przerwą. Z tak. czego godziny tracimy do jazdy? Nie, no w niedzielę, tak jak dzisiaj, możemy nagrywać. No, akurat tak, będzie. Akurat, akurat skończymy, akurat skończy Świetna się pora. drugi mecz. No. Świetna pora na nagrywanie. Tak, redaktor Magdiasz akurat poniedziałek ma wolny. Więc Niemcy, woda. Anglia, mm, Argentyna, Meksyk. Dobrze, w takim razie póki co żegnamy się ze słuchaczami. Ziemle. Ja postaram się, żeby ten podcast przed niedzielą się pokazał w sieci. Dobrze by było. Dobrze, żegnają się. Dobre, no, no, zaraz, zaraz, chwileczkę, momencik, nie tak szybko wstrzymaj. Konie w stalodziany Żarcik, redaktorze, Magdiarzu. Już mówiłem Maciszewski A ja nie mogę Możesz go przemontować na koniec. No, mówił na marzeń. Powinieneś mieć zawsze przygotowany na koniec jakiejś żarty. Ja, no? ja dzisiaj dużo sz szutek opowiedziałem już. No, zabawne jest jak rzadko. <śmiech> tak, to prawda. <śmiech> do rozpoku. Ja, powiedziałem to w końcu, co mam do powiedziałem. Tak, tak. Wszystko, on bardzo się dobrze na futbolu zna. No, no to wiesz, to, to... Jak człowiek jest z Senegalu To parę fajnych meczów widział A jak przeżył w Zagnańsku wiele lat No do tego No dobrze, czyli z tego wynika, że wszystko obskoczyliśmy I możemy się pożegnać no tak, nie, tak, wybaczę, tak. nie wybaczę, nie wybaczę przysiężnemu tej porażki Nie wybaczę No Zmęczył no, się chłopina już nie. No, tak, I ten siły, ten no. plecy go bolały ale, no, I i tego się, tego, się, to, się tak. też odpadł no, Z takim i... returnem to przysiężny nie pogradł ale... To wszyscy było odpadli poza Radwańską Radwańska świetny mecz A Fylstenberg z Matkowskim? Wygrali no dobra, okej, okay. żegnają się Wreszcie zakończmy ten podcast Bo możemy ciągnąć znowu do rana do Mama Dudyów wow, Harry Belafonte. Yeah, yeah. wow, yeah. wow, yeah. Michał Zawada Marcin Magdziasz Ernest Gaweł I Przemek brać. Yeah. Gol JEST JEST GOL JEST